I jeszcze raz fragment z 150 kantaty to ten chorał w formie tu przekazany przez Bacha, Majne Tage in dem Leiden, to w tłumaczeniu Pawła Zarychta, Zarychty w programie festiwalowej książce opisane przełożone jest tak. Żywot mój cierpienia pełen, lecz radością Bóg jest więczy, Choć wśród cierni chrześcijanin kroczy, za nim jest potęga nieba. Bóg najdroższym mym obrońcą, opór ludzi mi nie straszny. Wszak u mego boku Chrystus stoi w zwycięstwie, co dzień dopomaga. I taką on sam z tym przesłaniem powtórzonym z wykonywanej w pierwszej części Symfonii 150, Kantaty 150, zamyka dzisiejszą inaugurację festiwalu Actus Humanus Resurrection W tej chwili muzycy opuszczają zbudowaną w centrum świętego Jana w Gdańsku estradę. No i tym samym kończymy nasze sprawozdanie z tej pięknej inauguracji. Zapraszając Państwa na jutrzejsze wydarzenie w Gdańsku, to w dworze Artusa o 20:00 koncert detali Scholars. Peter Phillips przedstawiać będzie nieznane karty hiszpańskiego renesansu i te dobrze znane lamentacje proroka Jeremiasza Palestriny. Ale to Jutro o 20. Dziękuję w imieniu reżyserujących dźwięk transmisji Julite Manu i Popowicz, współpracujących z nimi technicznie Janusza Graczyka i Majcieja Muchy. Oddajemy głos do studia programu drugiego, gdzie czeka na Państwa Adam Suprynowicz. Dziękujemy bardzo za ten wspaniały koncert. To Warszawa, prawie 4 minuty po 22. Do muzyki jeszcze wrócimy na chwilkę w tej godzinie, chociaż zdominuje je słowo, istotne słowo. Teraz kolejny odcinek naszej książki. Książka do słuchania. To będzie już przedostatni fragment powieści Władysława Reymonta Ziemia obiecana w nagraniu Wejciecha Malajkata z 2008 roku. Borowiecki śpiesznie wyszedł. Ale w jadalni, zapełnionej już tylko służbą, wpadł na inną scenę. Mateusz, zupełnie pijany, kłócił się z Millerową, która dosyć nieśmiało wobec jego groźnej miny polecała resztki kolacji i niedopite butelki pochować do kredensów. Takie gadanie, przepani, to jest insza para mankietów. Nasze wesele dzisiaj, to nasza uciecha. Ożeniliśmy się, to dojadać ani dopijać resztek po szwabach nie będziemy, przepani. Huknął pięścią w stół i pokazał jej drzwi. Niech przepani spać idzie. My tu sobie radę z winem damy. I ja się napiję, i chłopcy się napiją. Bo nasze wesele, to nasza frajda. Służba nalać wina. Słuchać pana Mateusza, bo jak nie, to pięścią w pysk i będzie fertik, na glanc. Cholera z buraczkami, za zdrowie mojego pana, a resztę opiec i za drzwi. Millerowa uciekła ze strachem szukać Karola, a Mateusz rozsiadł się w fotelu i nieprzytomnym głosem gadał, bijąc w stół pięścią. Ożeniliśmy się, przed pana dyrektora. Mamy fabryki, mamy żony, Mamy pałace, a szwaby won, a jak nie, to pięścią w pysk. Nogi do okapu i fora ze dwora. I wszystko będzie fertik na glanc, Cholera z buraczkami. A potem? Potem szły tygodnie, miesiące, lata i kładły się w grobie zapomnienia. Odchodziły tak cicho, jak cicho, a nieubłaganie szły nowe wiosny, nowe śmierci i nowe istnienia. Jak cicho snuje się przędza życia, splątana z włókien wczoraj, dziś i jutro. Włodzi i w pośród naszych znajomych te kilka lat, jakie upłynęły od ślubu borowieckiego, zmieniły wiele. Łódź żyła teraz szalonym życiem, tętniła gorączką rozrostu, Budowała się z pośpiechem. Zdumiewała nieustającą potęgą, nagromadzeniem sił, wylewających się niepowstrzymywanym potokiem aż w pola, bo tam, gdzie przed kilku laty jeszcze rosły zboża i pasły się krowy, zaczynały wyrastać całe ulice nowych domów, fabryk, interesów, nowych szachrajstw i wyzysków. Miasto było podobne do potężnego wiru, w którym kotłowali się ludzie, fabryki, materiały i namiętności. Miliony i nędza, rozpusta i głód wieczny. A wszystko to wirowało z szalonym pośpiechem, z rykiem maszyn, pożądań, głodu, nienawiści. Z rykiem walki wszystkich, przeciwko wszystkim i wszystkiemu. Wszystko pchało się z siłą rozpętanego żywiołu naprzód, po trupach fabryki i ludzi, byle zdążyć prędzej do milionów, których źródła zdawały się wytryskiwać z każdego cala tej ziemi obiecanej. Kurowski szedł pełną parą do majątku. Max Baum et Stachwilczek byli już firmą mocną i jeszcze mocniej podrywającą swoimi tandetnymi chustkami firmę Greenspan, Welt et Grossman. Moritz Welt Jeden z firmowych jeździł tylko powozem i już nie poznawał na ulicy ludzi mających mniej niż pół miliona. Firma Buchholz, prowadzona ONGi przez Karola, szła wciąż na czele wszystkich. Nie prześcignął jej Szaja Mendelson, który znowu się spalił i po pożarze powiększył fabrykę o dwa tysiące robotników. Ale równocześnie stawał się coraz większym filantropem bo wyciskał do ostatnich granic pracujących i za to budował dla nich wspaniały szpital i przytułek dla okaleczonych i niezdatnych już do pracy. Grozglik szachrował w dalszym ciągu, a nawet ze zdwojoną energią, bo wydał swoją mery za jakieś nadgryzione, mocno rozpustą hrabiątko, które musiał wciąż leczyć i utrzymywać. Trawiński, który zmógł wytrwaniem i cierpliwością dawne niepowodzenia, od dwóch lat już stał znakomicie, był firmą bardzo poważaną. Müller usunął się zupełnie z Łodzi, oddał fabrykę Borowieckiemu, a sam z żoną wypoczywał przy synu, któremu kupił wielki majątek na Kujawach. Wilhelm chorował na szlachcica, miał się żenić z jakąś hrabianką, pisał się Demeller do Łodzi przyjeżdżał ze służbą uliberionowaną, na karetach używał połączonych herbów przyszłej żony i Borowieckiego. Do fabryki nie wtrącał się zupełnie, dzieląc się tylko sumiennie jej ogromnymi dochodami. Borowiecki był zupełnym panem olbrzymiej fabryki. Przez te cztery lata rozwinął ją olbrzymio. Zreformował fabrykację barchanów, podniósł swoje wyroby do stopnia doskonałości, dobudował nowe oddziały, rozszerzył rynki zbytu i wciąż szedł naprzód. Te cztery lata, jakie upłynęły od jego ślubu z Madą Milerówną i od objęcia fabryki, to cztery lata pracy wprost nadludzkiej. Wstawał o szóstej rano, kładł się o północy, nie wyjeżdżał nigdzie, nie bawił się, nie używał życia ani milionów, nie żył prawie. Pracował tylko, pochłonięty wirem interesów i tą rzeką pieniędzy, jaka przepływała przez jego ręce. Fabryka oplotła go jak polip tysiącami ramion I ssała bezustannie wszystkie myśli, Wszystek czas, wszystkie siły. Miał już te upragnione miliony, Dotykał się ich codziennie, Oddychał nimi, żył z nimi, Widział je dookoła siebie. Ale ta praca nad siły, Trwająca już lata całe wyczerpywała go fizycznie, a miliony nie radowały zupełnie. Przeciwnie, czuł się coraz głębiej znużonym, obojętnym i smutnym. Coraz częściej nuda zaglądała do jego duszy. Coraz częściej zaczynał uczuwać, że jest mu źle i że jest bardzo, bardzo osamotnionym. Mada była dobrą żoną. Jeszcze lepszą mamką i piastunką syna Borowieckiego. Doskonale go obsługiwała, ale niczym więcej być nie mogła i nie umiała. Łączyło ich tylko dziecko i wspólne mieszkanie. Nic więcej. Ona czciła go jak fetysza, nie śmiejąc zbliżyć się, jeśli ją do tego nie zachęcił, nie śmiejąc mówić, jeśli on nie był dobrze usposobiony. A on pozwalał się czcić i uwielbiać, rzucając jej czasem w nagrodę jakieś słowo dobre lub uśmiech życzliwy, a rzadziej już czułość jaką lub jakiś okruch serca. Przyjaciół nie miał nigdy, ale zawsze miał wielu znajomych i życzliwych w pośród kolegów dawnych, ale teraz, w miarę wzrostu jego potęgi, wszyscy się odsuwali i ginęli w szarym tle ludzkim, odgrodzeni nieprzebytym wałem milionów, jakiego otaczały. Z milionerami również nie żył, Brakło mu przede wszystkim czasu, a potem zbyt nimi pogardzał i zbyt wiele było pomiędzy nimi konkurencyjnych antagonizmów. Pozostało mu tylko kilku najbliższych. Ale Kurowskiego unikał, bo tamten nie mógł mu darować Anki i przy każdej sposobności ranił go bardzo boleśnie. Z Morycem Weltem żyć nie mógł, bo mu obrzydł zupełnie. Z Maxem Baumem żyć nie umiał. Spotykali się bardzo często, Max był nawet chrzestnym ojcem jego syna, ale pomimo to byli ze sobą na chłodno, na stopie dawnego koleżeństwa, a nie przyjaźni. Max miał do niego stary żal, również jak i Kurowski za Ankę i nie mógł mu tego zapomnieć. Ale Borowiecki coraz częściej czuł swoją samotność i tę przeraźliwą pustkę, jaką był otoczony. Pustkę, której nie mogły zapełnić miliony ani zabijająca praca. A teraz, w ostatnich czasach, zaczynał uczuwać coraz częściej szalony, nieopowiedziany głód duszy. I nie wiedział jeszcze dobrze, co mu jest. Wiedział tylko, że nudzi go fabryka, interesy, ludzie, pieniądze. Że nudzi go wszystko. Rozmyślał właśnie o tym, wchodząc do fabryki. Olbrzymie czworoboki murów trzęsły się i huczały pracą. Borowiecki przechodził mroczny przez salę, nie witał się z nikim, nie rozmawiał, nie oglądał na nic, nie patrzył nawet na nikogo. Szedł jak automat i błądził zgaszonym wzrokiem po maszynach w ruchu, po robotnikach pracujących w skupieniu, po oknach, przez które wlewało się wiosenne słońce. Podniósł się windą do suszarni gotowego towaru, gdzie na długich stołach, na ziemi, na wózkach leżały miliony metrów. Przechodził po nich, deptał je z jakąś bezwiedną, a zimną wzgardą i stanął przy oknie, z którego widać było smugę pól zakończonych lasem. Zapatrzył się w jasny, słoneczny dzień kwietniowy, pełen wielkiej radości, słońca, ciepła, młodej zieleni traw. Na przeczyste stada chmur leżących w głębiach seledynowego nieba. Ale odszedł rychło, targnięty jakąś głuchą, nieokreśloną tęsknotą. I znowu szedł z pawilonu do pawilonu i z sali do sali, przez to piekło turkotów, huków, warczeń, pracy, zapachów straszliwych i gorąca piekielnego. Ale szedł wolniej i uświadamiał sobie, że to wszystko, co go otacza, to jego własność, jego królestwo wymarzone. Przypomniał sobie dawne marzenia o takiej potędze, jaką władał. Miał to wszystko. I uśmiechnął się gorzko na wspomnienie przeszłości, na wspomnienie złudzeń dawnych, złudzeń, bo wierzył kiedyś, nic nie mając, że miliony dadzą mu nadzwyczajne, ekstatyczne jakieś szczęście. Cóż mi dały, myślał teraz, znużenie i nudę. A cóż dalej? Myślał posępnie, wsłuchując się w szum fabryki. Chciałem tego, pożądałem i mam, mam, pomyślał z nienawiścią. Poszedł do kantoru. Miał już dosyć fabryki. Interesanci, kupcy, komisjonerzy, urzędnicy, robotnicy szukający pracy. Tysiące spraw czekało w jego przedpokoju i wrzało niecierpliwością. Ale on bocznymi drzwiami wyszedł, i powlókł się wolno do miasta. Nie widział nikogo, bo niósł w sobie straszną, pożerającą nudę I ten niezaspokojony głód duszy. Miasto zalane było potokami słońca i wrzawą szalonego ruchu. Tysiące fabryk podobnych do twierdz warownych huczało pracą. Ze wszystkich ulic, ze wszystkich domów, ze wszystkich zaułków, z pól nawet, uderzały w niego twarde echa pracy, krzyki maszyn, gwartej walki, toczonej z całą namiętnością, dyszenia wysiłków, triumfujące wykrzyki zwycięzców. Jakiego strasznie nudziło to wszystko. Z nieopowiedzianą ironią przyglądał się baronowi Majerowi, który w pysznym powozie, rozparty, dumny, jaśniejący potęgą przejeżdżał ulicą i był podobny do czerwonego, spasionego wieprza, nadzianego bogactwem. Bydle, dla którego jest szczęściem najwyższym legowisko z tytułów własności. Czemuż ja nie mogę w ten sam sposób używać bogactwa? Oni są jednak tak szczęśliwi, myślał. Niestety...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 Takim znakiem zapytania kończy się przedostatni odcinek powieści Władysława Rejmonta, Ziemia Obiecana w tej znakomitej interpretacji Wojciecha Malajkata. Jutro o tej samej porze, czyli około 22 po transmisji koncertu z Gdańska odcinek ostatni. A dzisiaj w planie mamy jeszcze o 22.30 rozmowy po zmroku, poświęcone Józefowi Czapskiemu w jego roku. A o 23.00 nocna strefa Janusz Jabłoński i Tomasz Gregorczyk. No i jazz jako estetyka, w której sakrum spotyka się z profanum. Tak autorzy zapowiadają program dzisiejszej audycji. A ja mam dla Państwa jeszcze Krótkie nagranie artystów, którzy jutro wystąpią w Gdańsku, The Thales Scholars, jutro będą śpiewać muzykę dawną, a ja mam y, fragment współczesnych lamentacji remiasza w y, interpretacji amerykańskiego kompozytora Nico Muliego. The Thales Scholars i Peter Phillips. No Resting Place, współczesne opracowanie lamentacji Jeremiasza, autorstwa amerykańskiego kompozytora Nico Molliego. Śpiewa zespół Detalis Scores pod kierunkiem Petera Philipsa. Ci artyści wystąpią jutro na festiwalu Actus Humanus Resurrectio w Gdańskim Dworze Artusa. Transmisja na naszej antenie o 20.00. Adam Suprynowicz, ja już dziękuję za wspólne słuchanie muzyki. Życzę Państwu yy, Pełnego muzyki nadal Wielkiego Tygodnia i spokojnych świąt. Wojciech Ciarka pozostaje za konsoletą. Dobrego wieczoru.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 Zapraszamy! Agata Kwiecińska i Adam Banaszak Autopromocja Tworzyć, pamiętać, być Rok Józefa Czapskiego Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji o Józefie Czapskim. A dzisiaj chcemy się zająć jednym z najbardziej mrocznych rozdziałów historii Polski w XX wieku, mianowicie tematem Katynia i w ogóle sowieckiej niewoli w czasie II wojny światowej. Józef Czapski, major Wojska Polskiego, ale także malarz i znawca kultury rosyjskiej, a także jeden z nielicznych oficerów, którzy cudem ocalali z niewoli w Starobielsku, przeprowadzi nas przez tę opowieść o Rosji sowieckiej w czasie II wojny światowej. Oczywiście kluczowym dziełem jest jego książka na nieludzkiej ziemi, która została wydana w Paryżu w 1949 roku. Ale o tym wszystkim będzie nam opowiadał Andrzej Franaszek, znawca życia i twórczości Józefa Czapskiego. Autor biografii Józefa Czapskiego. Jej pierwszy tom spodziewany jest na koniec roku. Dobry wieczór, Andrzeju. Dobry wieczór, Małgorzato. Dziękuję za zaproszenie. No i oczywiście dobry wieczór Państwu. Jak to się stało, że Józef Czapski znalazł się pod koniec 1939 roku w obozie w Starobielsku. Przypomnijmy, że obok Starobielska obozy w Kozielsku i Ostaszkowie to są te główne miejsca, gdzie uwięzieni zostali polscy oficerowie jesienią 1939 roku, a wiosną 1940 zamordowani. Koniec lat 30. to w życiu Józefa Czapskiego okres powiedziałbym, względnie idylliczny. Bardzo ciekawy okres w rozwoju jego malarstwa, który właśnie zapowiada już to, co będzie działo się znacznie później w latach 50. i 60., kiedy to on przechodzi od takiego typowego malarstwa swoich kolegów kapistów, skoncentrowanych na kolorze, tak zwanej grze barwnej, malarstwa pejzażowego, martwych natur, do również malarstwa pochwytującego sceny, powiedzmy, z życia codziennego a zwłaszcza postaci dotyczące tych warstw społecznych, które można byłoby za Dostojewskim nazwać skrzywdzonymi i poniżonymi. Na ten wybór tematyki ma zresztą wpływ Ludwik Hering, a więc w przyszłości pisarz i także, powiedzmy, mistrz intelektualny Mirona Białoszewskiego, a na razie, czyli właśnie pod koniec lat 30., partner Józefa Czapskiego. Oni razem zamieszkują w Józefowie pod Warszawą. Czapski ma tam pracownię, dość rzadko podróżuje do Warszawy i jest w tym zresztą pewna zapowiedź jego modelu życia powojennego, gdy będzie mieszkał pod Paryżem w Mezon Lafitte, no i pociągiem dojeżdżał czas od czasu do Paryża. Na razie Czapski dojeżdża przez Otwock na przykład do Warszawy. No, i jest optymistycznie nastawiony, nie, nie, nie wierzy właściwie w możliwość wybuchu wojny. Później zastanawiał się nad tym, dlaczego tak było, i nawet przypisywał sobie jakieś takie głębokie przekonanie, że skoro Polska już raz się obroniła, odzyskała niepodległość, później się obroniła, no to jest może niemożliwe, żeby Bóg czy opatrzność boska dopuściła podobną kolejną katastrofę. No, Wiemy, że stało się inaczej. Zostaje ogłoszona mobilizacja, a ponieważ ten pułk, w który ma się zgłosić Czapski jako oficer rezerwy w stopniu rotmistrza, ma swoją siedzibę, swój garnizon w Krakowie, no więc Czapski właśnie na samym początku wojny. Z Warszawy jedzie do Krakowa, ta droga zajmuje mu już podaj dwa dni, ponieważ linie kolejowe są już ostrzeliwane, komunikacja jest przerwana. Niemniej jednak dociera do Krakowa i stąd zostaje wysłany z grupą żołnierzy na wschód, gdzie ma dołączyć właśnie już do głównej części tych oddziałów, tego pułku. W efekcie przez kilkanaście, czy raczej parędziesiąt dni ten oddział cofa się nieustannie, ciągle dalej na wschód, krąży chwilami w kółko, zachowały się jakieś zapiski Czapskiego dokumentujące kolejne miejscowości. To morale żołnierzy jest oczywiście coraz gorsze, nie uczestniczą w walkach, są słabo uzbrojeni, aż w końcu, i to jest ten oczywisty znany moment, 17 września następuje inwazja z kolei sowiecka, a kilka dni później oddział Czapskiego dostaje się do niewoli. Następnie trafiają właśnie do obozu w Starobielsku i z tego obozu kilka miesięcy później kolejne partie oficerów zostają w nieznanym kierunku wywiezione, czy w są wywożone Czapski podobnie jak jego koledzy jest przekonany, że być może ich wypuszczą na wolność. Najrozmaitsze hipotezy, czy raczej plotki krążyły wśród tych udręczonych przecież i porażką, i niewolą oficerów. Jakieś szlaki bałkańskie sobie wyobrażano, może przerzut do Francji, czy do wiemy, Afryki Północnej. Nikt z nich nie przypuszczał, albo może prawie nikt, a już na pewno Czapski nie przypuszczał, że ci ludzie są więzieni na nie. śmierć, na czy zderzenie się z tą rzeczywistością wojny z, i tym ciosem 17 września, o którym powiedziałeś, wywołał w Czapskim jakieś zdziwienie? On był znawcą literatury, historii rosyjskiej. No, to może nie było aż tak zaskakujące, no bo przecież Czapski, owszem, i to jest w ogóle dłuższy temat, do którego na pewno wrócimy, kiedy już będziemy mówili o książce na nieludzkiej ziemi, ale bardzo krótko teraz mówiąc, z jednej strony jest Czapski od początku swojej dojrzałości intelektualnej osobą zafascynowaną kulturą rosyjską, przede wszystkim literaturą, a zwłaszcza stojem, Zresztą może nawet nie tyle tostojem, jako powiedzmy autorem Anny Kareniny, ale tołstojem jako myślicielem politycznym, filozofem, nauczycielem życia, no i oczywiście pacyfistą. Tutaj mamy ten słynny epizod z czasów I wojny światowej, kiedy Czapski zakłada coś w rodzaju komuny religijnej w Piotrogrodzie. Ale nie pozwalam sobie już teraz na tę dygresję. Z drugiej natomiast strony, no i był on przecież uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. Najpierw wędrował mówiąc w pewnym skrócie, do Piotrogrodu, by odnaleźć swoich zaginionych towarzyszy pułkowych. To jest jakby taka prefiguracja tego, co się będzie działo w czasie II wojny, kiedy on będzie starał się odnaleźć tych wszystkich, którzy zostali zamordowani. No oczywiście nie wiedząc jeszcze o tym, że zostali zamordowani. A później, wracam do wojny polsko-bolszewickiej, jest najpierw żołnierzem w pociągu pancernym. No i wreszcie na nowo w pułku Ułanów Służy, walczy i to na tyle dzielnie, że zachowały się różne pochwały jego zwierzchników, a także przyznano mu między innymi Virtuti Militari. Rosję znał od obu, powiedzmy, stron i nie sądzę, żeby to był aż tak gigantyczny szok dla niego, ten atak rosyjski. Co jest ciekawe, to... Właściwie, że chyba najważniejszym jego doznaniem w początkach samych niewoli, czy może dwa takie najważniejsze doznania, które on dokumentuje, ponieważ jak wiemy Trzapsk jest autorem nie tylko wspomnień starobielskich oraz na nieludzkiej ziemi, ale też zapisów dziennikowych, które częściowo z tych lat wojennych przetrwały, to najpierw jest takie poczucie jakby ulgi, że oto on już nie jest dowódcą, nie jest odpowiedzialny za życie i losy żołnierzy, który miał kierować. No, dostał się do niewoli, nic nie może więcej zrobić. A druga kwestia, o wiele ważniejsza i dla Czapskiego, właściwie całego jego życia być może charakterystyczna, to jest wpatrzenie się w, powiedzmy, profil moralny czy profil duchowy raczej samego siebie oraz swoich towarzyszy. Czy to doświadczenie niewoli nas zdruzgoce, upokorzy, ale przede wszystkim jakby odbierze nam godność, czy też może przeciwnie jest ono drogą do jakiegoś duchowego rozwoju. I kiedy czytamy wspomnienia starobielskie, no to łatwo zauważyć, czy jedną z takich najistotniejszych scen, tej pierwszej książeczki Czapskiego poświęconej niewoli rosyjskiej jest taka kwestia przemienienia nadziei na to, że ten tłum upokorzonych, zdenerwowanych, przestraszonych, skonfliktowanych nieraz też ze sobą jeńców pod wpływem pewnych wspólnotowych doznań, na przykład modlitwy No właśnie, wspólnej. Dużo takich metafor religijnych tutaj się pojawia w twojej wypowiedzi. O, I o świadomie rtapskim. ich używam, bo mhm. to jest Profil myślenia Czapskiego, który był człowiekiem właśnie głębokiej wiary, chociaż też wiary traconej, odzyskiwanej, pełnej niepewności, choćby wiary chrześcijanina czy katolika raczej, który jest też homoseksualistą i oba te doświadczenia musi jakoś ze sobą pogodzić, a nie jest to łatwe. Nawet dzisiaj, a cóż dopiero wtedy, kiedy zmagał się z tymi delmatami Czapski. Ale przede wszystkim to jest człowiek, właśnie myśląc w takiej perspektywie rozwoju duchowego, to nawet może nas uderzać albo dziwić, że... On jest w niewoli, a zarówno on, jak i jego siostry, które piszą do niego listy, martwią się tym, czy nie tylko tym, czy on przeżyje i czy wróci kiedyś do nich, ale jak on się zachowa, czy to, czego doświadcza, sprawi, że będzie kiedyś jeszcze lepszym, mądrzejszym, bardziej szlachetnym Człowiekiem. Czyli jest to rodzaj próby, jaki został poddany i on rozumie to właśnie jako rodzaj on testu dla niego w takich, samego. Tak, w takich właśnie, jak sądzę, kategoriach, że to jest rodzaj próby dla niego i dla innych, dokumentuje te momenty, kiedy ta próba zostaje zdana, a także te, w których się jej zdać nie udaje, ale też, jeszcze raz to powiem, nie przypuszcza ani on, ani nikt inny, być może nikt inny, że ta niewola wkrótce dla przygniatającej, dramatycznej większości jeńców skończy się śmiercią. Czy jest jakaś różnica między pamięcią o starobielsku, o katyńskim obozie, nazywam to tak ogólnie, czy jest jakaś różnica między pamięcią samego Czapskiego, mówiłeś, że wpisał też w dziennikach o tym, ale także w listach, a późniejszą relacją w książce Na nieludzkiej ziemi. Czasem mówi się o tym, że ta jego relacja w publikacji paryskiej kultury jest w pewnym sensie już jakaś zmieniona przez refleksję, nie jest taką relacją na gorąco. Czy widzisz tutaj różnicę między tym, co było na bieżąco, zauważany przez Czapskiego, a tym, co w tej no chyba najważniejszej, jednej z najważniejszych książek świadectw o zbrodni katyńskiej, ale także o Rosji sowieckiej Czapski napisał? Co prawda książka Na nieludzkiej ziemi została po raz pierwszy opublikowana w roku 1949. Wkrótce też udało się ją opublikować w języku francuskim, chociaż perypetie z tym związane to jest zupełnie osobny wątek. Ale... To nie znaczy, że Czapski zaczął nad nią pracować w roku, no powiedzmy, 48. Aha. Wracając pamięcią, przetwarzając wtedy tamte wrażenia, czy na przykład zachowane zapisy dziennikowe. Nad książką, która ostatecznie będzie miała właśnie tytuł Na nieludzkiej ziemi, Czapski zaczyna pracować prawie natychmiast po tym, kiedy armii Andersa udaje się opuścić Związek Sowiecki. Aha. A więc w roku 1942. Jeszcze muszę dodać, że te dzienniki czapskiego, które zresztą z tego okresu, czyli z okresu wojny, parę lat temu zostały opublikowane. Mamy tak zwany dziennik wojenny w opracowaniu Janusza Nowaka i Mikołaja Nowaka-Rogozińskiego. To są dzienniki. Od chwili właśnie przejścia granicy sowieckiej, kiedy Czapski jest już wolnym człowiekiem, no oczywiście żołnierzem armii Andersa, ale człowiekiem żyjącym poza Rosją Sowiecką, te wcześniejsze dzienniki zaginęły. Częściowo, częściowo jeszcze są jakieś kopie dostępne. To jest bardzo długa historia, ale dzięki temu, co jest dostępne po prostu w postaci książkowej, wiemy, że on zaczyna właśnie bardzo szybko, chce opisać swoje doświadczenia, historię swoich przyjaciół, misję, którą pełnił w Związku Sowieckim właśnie jako ten, który w imieniu Andersa stara się odnaleźć te zaginione 15 tysięcy jeńców, no i za zaczyna pracę, ale ponieważ zostaje mu poruczona misja bycia jak wspomniałem przed chwilą szefem biura propagandy, to nie brzmi dobrze dzisiaj w naszych e, uszach, bo propaganda nam się po prostu źle kojarzy, ale można byłoby raczej nazwać biura oświaty, prasy. Armia Andersa była o tyle specyficzna, że po wyjściu ze Związku Sowieckiego, jak ktoś to nazwał, była narodem na wygnaniu, czy też narodem w pielgrzymce do ziemi obiecanej, czyli do ojczyzny, do której oczywiście zresztą ostatecznie nie mogła dotrzeć, ale to oznacza, że były tam i bardzo liczne kobiety i bardzo młodzi ludzie nieraz w wieku przedpoborowym, których trzeba było po prostu kształcić. Ci wszyscy, którzy zdołali się uwolnić z łagrów, kołchozów, najrozmaitych obozów, zostali zwolnieni z więzień zarówno żołnierze, jak i w pewnym stopniu również cywile, byli objęci także tymi działaniami owego biura propagandy, które wydawało książki, gazety, organizowało spektakle, kręciło filmy, robiło koncerty, rozmaite akademie. No, naprawdę mnóstwo tych działań prowadziło, co sprawiało, że Czapski no, też nie miał czasu na własną działalność, tak niezbyt ładnie powiem, nie maluje, praktycznie rzecz biorąc przez całą wojnę, nie maluje, chociaż byli w armii, z czasem pojawili się w Armii inni malarze, którzy mogli to robić, na przykład Józef Jarema i nie pisze. Ostatecznie najpierw kończy o wiele skromniejszą książkę zatytułowaną Wspomnienia Starobielskie, mm -hmm. którą udaje się opublikować w roku 1944. Zresztą poniekąd dzięki temu, że Polacy wzięli udział w bitwie o Monte Cassino, wtedy po tym okupionym oczywiście ofiarami spektakularnym sukcesie na chwilę zelżała Brytyjska cenzura i Brytyjczycy zgodzili się na opublikowanie tej książki. Książki, która była oczywiście niewygodna, bo dotykała kwestii odpowiedzialności za Katyń, którą wtedy w czasie wojny Brytyjczycy i Amerykanie skrzętnie ukrywali, Ponieważ o wiele no, bardziej zależało tak. na Potr dobrych stosunkach ze Stalinem niż na prawdzie o tym, kto zabił polskich jeńców. To jest jedna. też propagandowo to, że Niemcy są aż tak okrutni jeszcze na tym polu dodatkowym też się przydawało. Więc mimo tego, że władze i brytyjskie, i amerykańskie wiedziały kto jest za to odpowiedzialny? No, nie było mowy, żeby można to było oficjalnie w jakichś organach armijnych ogłosić. Tak czy inaczej ukazują się wspomnienia starobielskie, które są właściwie, tak można było powiedzieć, czymś w rodzaju trenu na pożegnanie tych, z którymi Czapski się zetknął osobiście w starobielsku. Jak czytamy tę książkę, to ona ma właśnie w dużym stopniu taką strukturę kolejnych przywoływanych postaci, lekarzy, prawników, naukowców, których Czapski pamięta, z którymi rozmawiał, no i których teraz może jedynie przywołać z pamięci. On już wie, co się z nimi stało, ale nie pisze tego, mhm. bo nie może tego wprost, nadal nie może tego wprost napisać, a później, kiedy wojna się kończy, on wraca do tego głównego zamierzenia, czyli właśnie książki na nieludzkiej ziemi. Ze wspomnień jest nawet o tyle niezadowolony, że ma poczucie, że to jest taka książka, jak on by powiedział, pewnym dziennikarska, bardziej będąca świadectwem, relacją, a nie spełniająca jego własnych ambicji pisarskich, artystycznych. Ma nadzieję, że te ambicje spełni na nieludzkiej ziemi, mhm. ale znów jest rok... Przełom roku 44, początek 45. Czapski ostatecznie z różnych powodów rezygnuje z tego stanowiska szefa biura propagandy. Generał Anders tę rezygnację przyjmuje. Chociaż go chwali następnie w pewnym rozkazie wydanym w armii. Wydawałoby się, że Czapski będzie teraz no, wrócił przede wszystkim do malowania, ale tak się nie dzieje, uh -huh. bo, bo co prawda ma kilkumiesięczny urlop, spędza go pracowicie, głównie w Rzymie, ale wkrótce okazuje się, że ma nowe zadanie. Zostaje szefem takiej placówki armii Andersa w Paryżu. I to znów zajmuje mu mnóstwo y, czasów. W efekcie. Książka na nieludzkiej ziemi zostaje ukończona w roku 1947, a opublikowana no, właśnie po wielu perturbacjach w roku 1949. Ale on nad tą książką, można powiedzieć, pracuje cały czas. Także to nie jest jakby taki odległy powrót pamięciom do odległych wydarzeń. Posłuchajmy fragmentu na nieludzkiej ziemi w interpretacji Adama Ferencego. Mieliśmy kilkanaście informacji o profesorze Stanisławie Swianiewiczu który znajdował się wówczas w jednym z obozów Komi. Był ciężko chory, sądząc z opowiadań jego wypuszczonych towarzyszy. Nie chciano go zwolnić. Wiedzieliśmy, że był jeńcem w Kozielsku numer jeden, w jednym z trzech obozów jeńców, o których nie mieliśmy znaku życia. Z wyjątkiem 400 skoncentrowanych po maju 1940 roku w Gryjazowcu. A więc gdzieś są jeńcy, kozielszczanie, zdawało się nam wówczas. Profesor Swianiewicz został wypuszczony z Komi na wielokrotne interwencje osobiste ambasadora Kota dopiero w lipcu 1942 roku, a więc w rok po amnestii. Natychmiast po przyjeździe złożył następujące zeznania. Był on wywieziony z Kozielska numer 1 z grupą 300 oficerów, w kwietniu 1940 roku do stacji na wschód od Smoleńska. Tam oddzielono go jednego od reszty, umieszczając go osobno, tak jednak, że mógł przez okienko obserwować, co się dzieje z innymi. Otóż przed wagony zajeżdżały autobusy z zaciemnionymi szybami. Do nich ładowano oficerów i wywożono w lesistą okolicę Smoleńska. Profesor Swianiewicz został wywieziony do Moskwy na śledztwo z powodu swych prac naukowych o ekonomii sowieckiej. Stamtąd zaś wysłany do Komi. O tym, że był najrzadszym wyjątkiem, że w ostatniej chwili wyłączono go z katyńskiego transportu, nie mogliśmy wiedzieć jesienią 1941 roku w Tocku. Wieść o tym, że żyje, podsycała błędnie naszą nadzieję że żyją i inni. Pierwsze pogłoski, pierwsze niepewne poszlaki co do możliwego miejsca pobytu naszych 15 tysięcy kolegów z Kozielska nr 1, Starobielska nr 1 i Ostaszkowa, na które zdawało się nam, że natrafiliśmy, były naturalnie dla nas odkryciem niezmiernej wagi. Niektórym z nich przypisywaliśmy przesadne, jak się okazało później, znaczenie. Sam Czapski odegrał także rolę w ustalaniu prawdy o zbrodni katyńskiej. Może należałoby na chwilę się cofnąć i powiedzieć, że przez bardzo dużą część swojego życia Czapski był niezwykle nietypowym artystą, ponieważ artystą względnie mało albo nawet bardzo mało czy za mało skoncentrowanym na samym sobie. Przyjmował wielokrotnie w życiu różne misje poświęcone nie samemu sobie, tylko takim czy innym, na przykład kolegom. Nawet w tym falansterze religijnym czy komunie małej religijnej w Piotrogrodzie tak naprawdę on bardziej był kimś, kto dbał o, powiedzmy, aprowizację tej grupki osób złożonej z jego sióstr, części jego sióstr, a także m.in. Antoniego Marylskiego, czyli późniejszego współtwórcę Lasek, pod warszawskich. Później są kapiści, czyli członkowie Komitetu Paryskiego, jego koledzy malarze, dla których przez lata Czapski jak to później powie, żebrze w Paryżu u rozmaitych arystokratycznych znajomych prosi o pieniądze, o zlecenia, o jakąś pomoc. I jeszcze później, czyli już w latach powojennych jest kultura, której Czapski poświęca naprawdę mnóstwo czasu i sił, załatwiając w imieniu Jerzego Giedrojcia najrozmaitsze zlecenia, albo na przykład podłużując po Stanach Zjednoczonych i między innymi zbierając na kulturę pieniądze, chociaż miał tam również inne misje do wykonania. No a w trakcie wojny, jeśli pominiemy na chwilę kwestia, musimy do niej oczywiście wrócić, tego, że był jednym z ocalonych. Dlaczego był jednym z ocalonych, to jest największy może znak zapytania do dzisiaj. Ale kiedy staje się jednym z ocalonych, to właśnie generał Anders powierza mu tą misję poszukiwawczą. Być może zresztą Anders już wtedy domyślał się, że ci oficerowie nigdy nie zostaną odnalezieni, że po prostu zostali zabici. Czapski bardzo długo nie dopuszcza do siebie tej myśli. No i wędruje, tak można powiedzieć, po Związku Sowieckim, docierając do Moskwy i docierając do po prostu bardzo wysokich szarżą generałów NKWD, czy też innych sowieckich urzędników. To jest ta chwila, kiedy to w ogóle jest możliwe, ponieważ dzięki tak zwanemu paktowi Sikorski-Majski z lipca 1941 roku oczywiście zawartemu po tym, kiedy Niemcy uderzają na Związek Sowiecki, no i Polacy z jeńców czy wrogów stają się na chwilę potencjalnymi sprzymierzeńcami. Powstaje właśnie armia Andersa. Tysiące ludzi zawdzięczają temu faktowi życie, ponieważ zostają właśnie wypuszczeni, jak mówiłem przed chwilą, z więzień czy łagrów i dążą do tych miejsc, w których ta armia się formuje. W tej chwili, kiedy wydaje się, że Rosja upadnie, że Niemcy ją pokonają, w związku z czym każdy sojusznik dla Rosjan się liczy. Czapski, zaopatrzony w stosowne listy Andersa, no właśnie dociera, dopytuje, domaga się mhm. i wszystko to później dokładnie opisuje w książce na nieludzkiej ziemi. I myślę, że można byłoby tutaj zauważyć dwie przynajmniej kwestie. Po pierwsze, właśnie, że on się podejmuje takich działań, chociaż mógłby się z nich wymigać, jak sądzę, i na przykład skoncentrować się na pisaniu, powiedzmy, wspomnień własnych. Po drugie, że jest człowiekiem odważnym. To jest ciekawe, że zarówno w tej pierwszej misji o wiele wcześniejszej, bo pod koniec pierwszej wojny światowej dokonywanej, jak i teraz, on, mówiąc kolegom, mimo wszystko ludzką dobroć, że nie obawia się, czy też przezwycięża te obawy, jakby nie było, no bardzo dzielnie i bardzo odważnie te funkcje, czy te misje spełnia. W obu przypadkach, co prawda, ponosi klęskę, no bo oczywiście nie jest w stanie odnaleźć tych, których zamordowano, a pamięć o nich starano się ukryć. Niezwykle ważny jest ten wątek, który poruszyłeś, a mianowicie to, że Józef Czapski jest ocalonym z obozu w Starobielsku. Jak to się stało? Czy są jakieś wiarygodne informacje, czy sam Czapski o tym pisał albo opowiadał? Sam Czapski tego nie wiedział. Bardzo długo nie wiedział. Właśnie nieledwie pod koniec życia dowiedział się od jednej z rosyjskich historyczek, która odkryła w archiwach rosyjskich dokumenty świadczące o tym, że to Niemcy, że to ambasada niemiecka interweniowała w jego przypadku. Były takie przypadki, że właśnie Niemcy wtedy jeszcze sojusznicy Rosji Sowieckiej oczywiście starali się wyciągać czy to swoich obywateli, czy to z jakichś powodów im przydatnych ludzi z tej sowieckiej niewoli. Z tych 15 tysięcy oficerów, którzy byli w trzech obozach jenieckich, ocalało no paręset osób, dosłownie, paruset mężczyzn. Jednym z nich był Czapski. Dlaczego natomiast Niemcy podjęli się tych interwencji, to jest o wiele bardziej skomplikowane pytanie. I tu mamy no całą jakby taką, nie wiem jak, do końca, jak to I przez pewnego skandynawskiego przemysłowca, który był przyjacielem Czapskiego. I przez Daniela Alewi oraz innych francuskich artystów i intelektualistów, którzy próbowali docierać do swoich bezmy przyjaciół czy zaprzyjaźnionych dyplomatów, a to w Watykanie, czy w Rzymie, a to na dworze belgijskim. Tych działań jest na mhm. niezwykle, niezwykle wiele. Jakby nie było, czy też co byłoby przesądzające, efekt jest taki, że Dzięki tym interwencjom niemieckim Czapskiego Rosjanie co nie zwalniają, nie wysyłają go do wtedy strefy okupowanej przez Niemców, bo tak też mogli postąpić, ale tego nie robią. Uważają, że może im się on jeszcze przydać, no ale też go nie zabijają. I dzięki temu Czapski może doczekać właśnie wybuchu wojny z Niemcami, kiedy po dwóch mniej więcej latach niewoli no, może trafić do armii, z tą armią wyjść, następnie, że Związku Sowieckiego, a jeszcze parę lat później w Paryżu skończyć pracę nad książką Na Nieludzkiej Ziemi. Nie jest to taka książka, o której można by tak gładko opowiedzieć, też czym. On... i doświadczenia samego Czapskiego i opowieści różnych ludzi, z którymi się zetknął czy zaprzyjaźnił, które budują po prostu taką panoramę losów Polaków w Związku Sowieckim po roku 1939. Ale co dla Czapskiego było, jak już wspominałem, niezwykle istotne, autor tej książki stara się też o nadanie walorów literackich. I myślę, że najbardziej mu się to udaje w partiach nazwijmy to, opisowych, w których widzimy, że są one pisane przez malarza, przez kogoś, kto patrzy na świat, na świat e, przyrodę, także świat ludzkiej kultury okiem właśnie malarskim i potrafi to następnie oddać w słowach. Literatura non-fiction jak najbardziej, literatura skierowana, czy też książka skierowana w stronę literatury pięknej, ale na przykład nie aż tak literacka, jak później powstały inny świat, Gustawa Herlinga Grudzińskiego, który zresztą zaprzyjaźnia się z Czapskim w czasie, już w czasie wojny. To, co bym chciał powiedzieć jeszcze na temat tej książki, co mi się wydaje bardzo ważne, a dla Czapskiego ważne i również dla późniejszego odbioru tej książki bardzo ważne, to fakt już nie dotyczący zupełnie jej, powiedzmy, stylistyki, to, że to nie jest książka antyrosyjska. Mhm. To jest książka antybolszewicka, antykomunistyczna, antystylistyczna. Nasze Janty, nie mam nadzieję, będziemy wracać, bo wątków jest bardzo dużo. Dziękuję. Będzie mi niezwykle przyjemnie. Bardzo dziękuję. Małgorzata Szymankiewicz, do usłyszenia.